Sposobu na uniknięcie utylizacji przynajmniej części szczepionek firmy Pfizer chce szukać rząd. Śledczy stawiają kolejny krok w drodze do wyjaśnienia podpaleń centrów handlowych. Mają drugi akt oskarżenia przeciwko podejrzanym. Walka na sondaże na Węgrzech przychylni rządowi eksperci kwestionują prawdziwości niezależnych badań. Rząd będzie szukał sposobów na uniknięcie utylizacji przynajmniej części szczepionek firmy Pfizer. Chodzi o wyrok brukselskiego sądu, który nie tylko każe zapłacić Polsce ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane preparaty, ale też nakazuje je Warszawie odebrać. To aż 64 miliony szczepionek. Ministra zdrowia Jolanta sobierańska Grenda powiedziała, że rząd analizuje kwestię możliwej utylizacji.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 Warto też zaplanować krótkie przerwy, jeśli jedziemy gdzieś dalej, dodawał instruktor jazdy. Na Węgrzech przedwyborcza walka na sondaże po tym, jak niezależne instytuty pokazują wyniki badań przewidujące zwycięstwo opozycji. Przeciwne pokazują badacze popierający rząd. Wybory na Węgrzech odbędą się za 10 dni. Sondaże, które przeprowadzone są przez niezależne od rządu firmy lub instytuty pokazują coraz większą przewagę opozycyjnej partii TISO nad rządzącym od 16 lat Węgrami Fideszem. Zawet daje 13, Centrum Badawcze 21 nawet 19 punktów procentowych przewagi. Zaraz po nich pojawiły się wyniki badań Centrum Praw Podstawowych, a tam Fides zyskuje 8 punktów procentowych przewagi. Nieco mniejszą przewagę daje badanie Instytutu XXI wieku, 5 punktów procentowych i 4 partie w parlamencie. Najnowszy sondaż firmy Publicus dla lewicy gazety Niepsowa ponownie przewiduje zwycięstwo opozycji w stosunku 49 do 40. W obecnej kampanii wyborczej sondaże przeprowadziło aż 10 firm lub instytutów. To bardzo dużo jak na kraj gdzie prawo głosu ma około 8 milionów obywateli. Świadczy to o dużym napięciu i zainteresowaniu wyborami. Sondaże mogą jednak służyć w politycznej walce i na pewno po wyborach węgierski świat badawczy będzie musiał zweryfikować podejście do niektórych sondażowni, gdyż wyniki ich pracy są diametralnie różne. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Klimat. Tylko w Żywcu i w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju głównie dobra, w Małopolsce bardzo dobra. Około 1 trzeciej energii w sieci krajowej produkują teraz aktua yy, źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jest 18.05, sport w Trójce już teraz. Iga Świątek już trenuje z nowym szkoleniowcem. Potwierdziły się wczorajsze informacje kolportowane przez Lekip, jeden z najbardziej prestiżowych sportowych dzienników na świecie, że stery w jej obozie przejmuje Francisco Rocz. Hiszpan przez kilka lat pracował w sztabie Rafy Nadala. W mediach społecznościowych zresztą można znaleźć dzisiejsze zdjęcie Świątek z Rafą w jego ośrodku treningowym w Manacor na Majorce. Sylwetkę nowego szkoleniowca, naszej najlepszej tenisistki, przybliża komentatorka Eurosportu Justyna Kostyra. Stawia mocno na technikę. Dużo potrafi wprowadzić. Zmian nawet takich minimalnych, no, szczególnie zasłynął z tej zmiany backendu Rafaela Nadala, która przełożyła się na jego późniejszą grę. Dużo widzi, potrafi analizować, ale jest takim trenerem, który większą wagę przykłada jednak do pracy na korcie. Świątek pod okiem nowego szkoleniowca zadebiutuje podczas turnieju WTA w Madrycie. W kraju siatkarze Aluronu w artyzawiercie chcą dopełnić formalności w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Właśnie rozpoczęli spotkanie rewanżowe z Kuczyna, lubecz Witanowa i są w bardzo dobrym położeniu na starcie. Stąd sugestie o formalności. Wygrali pierwszy mecz we Włoszech i to 3 do 0. Na tę chwilę na tablicy wyników w pierwszym secie remis po 5. To jeszcze wsiadamy na rower. Wczoraj Filippo Gana cieszył się z wygranej w kolarskim klasyku Dwarzdorf-Landeren w Belgii. Włoch był najszybszy na finiszu, mimo że wcześniej dwukrotnie musiał wymieniać rower i gonić stawkę. Pomogła mu tak zwana lepka butelka. W ten sposób w kolarskim światku określa się przekazywanie bidonu z samochodu technicznego. Zawodnicy potrafią dłużej przytrzymać butelkę i przez to korzystać z napędu samochodu. Gana z tego skorzystał, ale nie został zdyskwalifikowany. Wlepiono mu za to tylko 200 franków szwajcarskich (grzywny) tylko, bo to szwajcars Przeliczenie od 1000 zł. Za szwindel to mało. Jutro przeważnie od 6 do 14 stopni. W Tatrach rekordowe zaspy. Schronisko pięciu stawów jest odcięte od świata, a w środku obsługa i pięciu turystów. Dzień dobry, pięć stawów. Jakie są perspektywy na to, że zostaną Państwo odkopani w tym schronisku? Ym, no niby jutro już ma się poprawić pogoda. Nie wiem. Nie wiem, no tego śniegu jest dosyć dużo, bo jest około dwóch metrów z czego 50-60 centymetrów to są świeże opady. Jak tak słucham tego, co pani mówi, to miałem wrażenie, że jak pani powiedziała, że no niby jutro nas odkopią, to zrobiła się pani taka odrobinkę smutniejsza, ale jak potem mówiła pani o tych zaspach, to jednak weselsza, czyli chciałaby pani jeszcze no to, trochę się... posiedzieć. Prawda jest taka, że to, że wyjdzie słońce i się zrobi pogoda, to nie będzie oznaczało, no to też decyzja tutaj Teczeńskiego Parku i Topru, czy te warunki się na tyle poprawią, że będzie bezpiecznie. No dobrze, to dziękuję pani bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Przed świętami mam nadzieję, że jednak uda się uwolnić ze schroniska, chociaż żeby z rodziną te święta spędzić. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego również. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji popołudniowej ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska Jacek Frencel. Ten skład z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do przed nami w audycji o rędzie Donalda Trumpa, rollercoaster cen ropy naftowej i pierwsze problemy załogowej misji lecącej w stronę Księżyca. Po 18.30 w reportażu usłyszą państwo historię pani Krystyny, opiekunki PCK, która nawiązywała wyjątkowe relacje ze swoimi podopiecznymi, a gdy umierali brała pod opiekę ich kwiaty. Do mnie nie przeszkadzało, czy on jest leżący, śmierdzący, ze to się go umyło, jak to pani doktor przyszła i mówi, pani Gieniu, pupę to ma pani jak niemowlątko taką wy, wypielęgnowaną. Pani Genia też była moją podopieczną. Też bardzo fajna pani leżąca. Cztery lata chyba byłam u niej. A od pani gieni mam właśnie serczyka. O, to jest moja Genia. Audycja popołudniowa do godziny 19. To Curtis Harding True Love Can't Be Blind.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 to Trójka jest 18.12. W nocy Donald Trump, w nocy czasu polskiego oczywiście, wygłosił orędzie poświęcone wojnie z Iranem. Amerykański prezydent zapowiedział intensyfikację ataków. Chwalił się, że nigdy w historii żaden kraj nie poniósł takich strat w tak krótkim czasie. My łączymy się z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem w Waszyngtonie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co jeszcze usłyszeli Amerykanie w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie? Gdyby tak podsumować całe, prawie 20-minutowe wystąpienie Trumpa, to można powiedzieć, że nic nowego. Dlatego, że to, co w tym orędziu do Amerykanów, transmitowanym przez wszystkie amerykańskie stacje telewizyjne, powiedział ich prezydent, słyszeli już wielokrotnie. Albo podczas spotkań z dziennikarzami w gabinecie owalnym, albo podczas różnego rodzaju innych wystąpień, albo czytając jego wpisy w mediach społecznościowych, Także Trump nie, nie, nie przekazał żadnej nowej w zasadzie informacji. Zresztą podobnie jak jego wcześniejsze wypowiedzi w tym wystąpieniu także były sprzeczności, dlatego że z jednej strony mówił o tym, że misja w Iranie już dobiegła końca, a z drugiej strony groził Iranowi eskalacją, zrównaniem z ziemią, cofnięciem Iranu do epoki kamienia łupanego, jeżeli Iran nie zgodzi się na jakieś porozumienie. Także... No można powiedzieć, że w zasadzie niewiele powiedział nie e, podczas powiedział, tego wystąpienia. Ale zareagowały na to wszystko. Rynki widać było rosnącą z powrotem cenę ropy po tych wcześniejszych zapowiedziach jakiegoś uspokojenia. Teraz znowu ta cena poszła do góry. Tak, dlatego, że przed wystąpieniem Trumpa spekulowano, że on ogłosi zakończenie misji w Iranie, że poda datę, dwa-trzy tygodnie, kiedy amerykańskie wojska będą wracać, albo że na przykład przedstawi jakieś wiarygodne informacje, uspokajające informacje dotyczące negocjacji z Iranem. Nic takiego się nie pojawiło. W związku z tym rynki i obserwatorzy, i wszyscy, którzy słuchali tego wystąpienia uznali, że Trump nie ma za bardzo w tej chwili pomysłu, ani planu dobrego na zakończenie tego konfliktu. Jeśli chodzi o cieślinę Ormus, która jest najstarszym punktem w tym jego planie wojennym, Powtórzył to, co mówił wcześniej, czyli że sojusznicy powinni się zająć odblokowaniem cieśniny, że Amerykanie oczywiście pomogą, ale że to należy do sojuszników, ale jeśli sojusznicy nie zechcą odblokować, to ta cieśnina odblokuje się sama za jakiś czas. Oczywiście pozostawienie zamkniętej cieśniny Ormus przy wycofaniu amerykańskich wojsk byłoby porażką Trumpa, dlatego że oznaczałoby pełną kontrolę Iranu nad 20% łańcucha dostaw ropy naftowej i gazu skroplonego. W związku z tym, no, dlatego giełda zareagowała tak, jak zareagowała, czyli, że ten konflikt może jeszcze potrwać i że Trump nie ma konkretnego dobrego planu na zakończenie tej wojny. Ale jeżeli państwa to w jakikolwiek sposób martwi, ta zapowiedź intensyfikacji działań, to proszę się nie martwić. Jutro może Donald Trump powie coś zupełnie odwrotnego. To możliwe? Możliwe, tym bardziej, że Trump obserwuje i jest bardzo czuły na to, co dzieje się na e, giełdach. Jeżeli dzisiaj, a na pewno śledzi e, rynki ropy naftowej, e, już dzisiaj e, w Stanach Zjednoczonych benzyna poszła w górę o kolejne. E, 8 centów na galonie, już jest 4,08, a jeszcze niedawno była 2,80, 2,75, 2,90, czyli mamy 40 wzrost ceny benzyny. Tam, patrząc na te notowania, prawdopodobnie znów będzie chciał wymyśleć e, coś, co uspokoi rynki. E, natomiast e, no, te rynki też już się stają trochę bardziej odporne na e, wypowiedzi Donalda Trumpa e, i... E, te wypowiedzi, te, te zapowiedzi Trumpa, że albo już się porozumiał z Iranem, albo że Iran błaga o to, żeby e, doszło do zawieszenia broni, że właśnie rozmawiano z w, w, nowymi ludźmi, dostają prezenty od Iranu. E, rynki już się trochę na to odporniły, więc jeżeli nie pojawi się jakaś naprawdę wiarygodna informacja z ust Trumpa, że e, ma pomysł na zakończenie tego konfliktu, to obawiam się, że reakcja rynków już też nie będzie taka jak w poprzednich tygodniach. Pytanie, czy równie odpowiedzialne. Sporne, co rynki staną się na y, te zmiany? Cen paliwa, na przykład, portfele zwykłych Amerykanów. Marek Wałkowski, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Babylon Space Spaceman w trójce już teraz. 17 po 18. Program trzeci. Dzwonią państwo pod dwie dwójki, siedem trójek w sprawie decyzji prezydenta, który zdecydował się przyjąć, czy raczej usłyszeć, odebrać ślubowanie dwóch z czterech, z dwóch z sześciu nowo wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego. Inteligenci z PO nie doliczyli się dni. Jest... Droga są kamiennie, milowe i tak trzeba z sędziami postępować. I koniec. No niestety, trzeba się pogodzić z przegraną. Był kiedyś taki program Katarzyny Stoparczyk gdzieś dzieci wiedzą lepiej, nie? I raz pewien chłopiec mówił o prezydencie Polski, Rzeczpospolitej, powiedział coś takiego, że jak mi się w życiu nie powiedzie, to może nawet zostanę prezydentem Polski. Mamy, kurczę, dwóch prezydentów, Polski i USA, którzy zachowują się w jak rozkapryszone dzieciaki. I tak, wie pan, wraca jej troszeczkę w pamięci, w paru miesięcy taka sytuacja, że marszałek Sejmu mógł na przykład powiedzieć, że nie przyjmę ślubowania od pana Nawrockiego, bo nie wiem, bo mi się nie podoba, albo bo coś z głosami było nie tak. I co by mówił wtedy pan prezydent, gdyby marszałek Sejmu nie przyjął jego ślubowania? O, Od wiek wieków panowała i niech panuje zasada, że król jest królem i trzeba zgadzać się z tym wszystkim, o czym on decyduje. Można sobie za plecami knuć i ten, ale póki nie zostanie król obalony lub zejdzie drogą naturalną, to se mogą gadać Państwo, co na to wszystko? Dwie dwójki, siedem trójek. Trwa misja Artemis 2 czteroosobowa załoga, poradziła już sobie z awarią toalety, co pewnie państwo przyznają, że w warunkach kosmicznych mogło stanować, stanowić pewne wyzwanie i zagrożenie. Teraz zajmuje się już wyłącznie pracą czysto naukową. O tym Karolina Gonet. 3, 2, 1... Booster ignition. And lift off. Start misji Artemis II przebiegł zgodnie z planem. Nasa udało się już także nawiązać łączność z czteroosobową załogą. Mamy stąd wspaniałą perspektywę na naszą planetę i widzieliśmy już dwa wschody księżyca. Ziemię okrążyliśmy w całości i aż zapomnieliśmy jak pięknie wygląda, gdy patrzy się na nią z góry. Fly me to the Astronauci yeah. wyruszyli nie w stronę Księżyca, a przynajmniej jeszcze nie. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach. Astronauci wyruszyli teoretycznie w stronę srebrnego Globu, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce wyruszyli tak naprawdę na bardzo wydłużoną, eliptyczną orbitę, ale wokół Ziemi. Przez całe czwartek będą wykonali jedno bardzo długie okrążenie wokół naszej planety, a to wszystko po to, aby mieć czas i bezpieczne warunki na to, aby sprawdzić i zweryfikować działanie systemów pokładowych, kapsuły, która pierwszy raz na swoim pokładzie niesie ludzi. Tym razem to jeszcze nie lądowanie, ale dystans robi wrażenie. Astronauci oddalą się od Ziemi na około 70 tysięcy kilometrów. Dalej niż jakikolwiek człowiek od 1972 roku. Wtedy na Księżycu jako 12 osoba w historii stanął między innymi Harrison Schmidt. Mówię o powrocie na Księżyc od 53,5 roku. Jak już inni podkreślali, ma to także wymiar geopolityczny. Chodzi również o o zasoby, zwłaszcza energetyczne tu, na Ziemi, ale też o te potrzebne do dalszego działania w przestrzeni kosmicznej, w tym podczas misji na Marsa. W tle kosmicznej przygody jest coś znacznie bardziej przyziemnego. Surowce. Księżyc może być przyszłą kopalnią, a jednym z najbardziej pożądanych pierwiastków jest hel. Na Ziemi praktycznie nieosiągalny, a w przyszłości może napędzać reaktory fuzyjne i całą energetykę XXI wieku. Problem w tym, że nasz hel kończy się szybciej niż byśmy chcieli. Dziś wydobywamy go głównie z gazu ziemnego, którego i tak próbujemy się już pozbyć. A na Księżycu leży i czeka. Nic dziwnego, że interesuje się nim nie tylko Ameryka, ale też Chiny i Rosja. Rozpoczyna się nowy wyścig kosmiczny. Ta pierwsza doba misji jest kluczowa dla powodzenia całego lotu na księżyc, dlatego że astronauci po raz pierwszy znaleźli się w kapsule, która jest wyposażona w system na przykład podtrzymywania życia. No dosyć istotny. Wcześniej ten system nie był testowany, dlatego astronauci chcą mieć pewność, że wszystkie systemy, łącznie z tym jednym, najważniejszym, działają prawidłowo. Każdego dnia zbieramy dane. Od samego początku było jasne, że to misja testowa. Nikt wcześniej nie leciał w ten sposób. Sukces ogłosimy dopiero wtedy, gdy nasi astronauci bezpiecznie wylądują na wodzie I wtedy zacznijmy pracę nad następną misją. Misja Artemis II potrwa około 10 dni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ta wyprawa da początek kolejnym. Pierwotnie misja Artemis III miała już zabrać ludzi na powierzchnię Księżyca, ale harmonogram się przesuwa. Realnie mówimy dziś raczej o Artemis IV, a nawet 5, najwcześniej pod koniec tej dekady. Jedno jest pewne, człowiek wraca na Księżyc i tym razem nie na chwilę. Let me. Patrząc w gwiazdy i na księżyc, który jest prawie w pełni albo w pełni, można pomyśleć o tym, że być może niedługo pod koniec tej dekady ktoś postawi na nim swoją stopę. Promocja. Zapraszam na ekonomiczne podsumowanie tygodnia w audycji Winien i Ma. Między innymi o cenach paliw, o inflacji i naszych wydatkach na święta wielkanocne. Sprawdzimy też, jak unijne miliardy z KPO są wydawane w praktyce, w polskim sektorze energetycznym. Do usłyszenia w piątek między 9 a 10. Michał Gardias. Partnerem audycji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Autopromocja. Zapraszamy.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 Skrót serwisu trójki, Artur Wertowski. A Zaczynamy od utrudnień na S17 w okolicy Kołbieli w Mazowieckiem. Po wypadku trasa może być zablokowana jeszcze przez pół godziny. Doszło tam do zderzenia się dwóch pojazdów. Łącznie dwoma pojazdami podróżowało pięć osób. Niestety, ale dwie osoby zostały uwięzione w jednym z pojazdów. Starzacy już wydobyli te osoby za pomocą narzędzi hydraulicznych. Jedna osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego przytomna u drugiej osoby lekarz niestety ale stwierdził zgon. Mówił Daniel Kwiatkowski ze Straży Pożarnej. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Konsulat rosyjski w Gdańsku nie ma prądu i ogrzewania. W wyniku trwającej egzekucji komorniczej odłączono media w nieruchomości znajdującej się przy ulicy Batorego we Wrzeszczu donosi Polskie Radio Gdańsk. Konsulat został zamknięty w grudniu ubiegłego roku. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na akty sabotażu ze strony Rosjan. Obecnie w placówce przebywa jeden pracownik administracji który pilnuje budynku. Nieruchomość, zdaniem Rosjan, należy do nich. Austria odmówiła Stanom Zjednoczonym dostępu do swojej przestrzeni powietrznej, podało tamtejsze Ministerstwo Obrony. Chodzi o loty samolotów uczestniczących w wojnie przeciwko Iranowi. Rząd w Wiedniu tłumaczy swoje stanowisko neutralnością kraju. Do odmowy doszło w ostatnim czasie kilkukrotnie. Ministerstwo podkreśliło, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i w porozumieniu z austriackim MSZ. Koalicjanci nawołują do utrzymania tego stanowiska dla każdego lotu wojskowego w stronę Zatoki Perskiej. To był serwis trójki. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami będzie od 6 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 12-14 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju. Za kilka chwil w programie trzecim reportaż, ale najpierw If you tolerate this, your children will be next, czyli Manic Street Preachers w programie trzecim 27,5 minuty do godziny 19. ują państwo wątek związany z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i decyzją prezydenta, dzwoniąc pod dwie dwójki, siedem trójek. Ja chciałam się wypowiedzieć do pewnej wypowiedzi pana a propos naszego prezydenta. Powiedział, że król jest królem i trzeba się z tym pogodzić. Chciałam tylko przypomnieć, że w Polsce nie ma królestwa, więc nie można mówić, że król jest królem. To jest pan prezydent z określoną funkcją. Dzwonią Państwo też pod dwie dwójki, siedem trójek w sprawie wczorajszej imprezy, wczorajszych obchodów, w których zarówno świętowaliśmy setną rocznicę powstania Polskiego Radia, jak i 64. urodziny programu trzeciego. Ja chciałam powiedzieć tak sentymentalnie, że mnie to jeszcze strasznie karpia brakuje, chociaż to nie te święta. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin i do usłyszenia. 64. urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. A do godziny 19 jeszcze 22 minuty nam zostały. Reportaż w trójce Zaprasza Anna Dudzińska. Będzie refleksyjnie, przedświątecznie i pięknie będzie. Wszystko dzięki opowieści Michała Szczęcha ze studia Kukułcza Radia Zachód i jego prześwietnej wprost bohaterce. Bo wyobraźmy to sobie tak. Pani Stenia ma maleńkie mieszkanko, paręnaście metrów kwadratowych, całe w zieleni i kwiatach. Te kwiaty mają nawet swoje imiona, prawdziwe, ludzkie. Jest więc Stenia, Halinka i Henio jest Igienia. Wszystko dlatego, że pani Krystyna jest opiekunką PCK i zajmuje się starszymi ludźmi, pielęgnuje ich, chodzi z nimi na spacery, dotrzymuje towarzystwa, ale też pomaga im odchodzić, a potem zabiera z ich domów kwiaty. Do wzruszania i do uśmiechu to będzie reportaż Michała Szczęcha zatytułowany Między niebem a ziemią. Szczególnie dziś namawiam, by się wsłuchiwać. O, i teraz im damy pić, bo moje biedaczki się nie upominają. O, macie pić ładnie. No, pięknie. A tu mam do. z To Pani? Nie! daję. O, a to jest Pani Scenia krótka, Ona miała takie, tą kwiat, tylko że miała takie końcóweczki, te szczepeczki. To taką maleńką sobie przyniosłam tą szypeczkę i tak zawsze jak patrzę, postawiłam i zawsze mi się pani scenia przypomina, bo był naprawdę bardzo dobry człowiek, ale też i cierpiała. Ja wiem, że pani Sceniu, ja będę teraz u pani opiekunką. Popatrzyła się na mnie, mówi, no dobrze. Ja wiem, mam nadzieję, że się dogadamy jakoś, nie? Telefon dzwonić do mnie. Czy się pani poczuje źle? Czy coś? Dzwonić do mnie, ja siadam na rower i jadę. Tak przyszłam i mówię: może pierwsze zakupy pani zrobił. Mówi do mnie: kup mi watę. Ja mówię, na co pani wata? Taka skrępowana jest, mówi, bo tak ludzie patrzą: mówię, tu płaskie, tu cycek duży. Mówię. Ona już dawno miała tą piersi usuniętą, bo miała raka. Jest taki sklep, nie? Z tym. I mówię do tego pana, panie potrzebuje sztuczną pierś. On się tak na mnie patrzy. Ja mnie taką, dopasowaliśmy do tego biustonosza, tak mniej więcej, wyciągam to pudełeczko, ona tak się patrzy. A co to jest? Ja mnie zaraz pani zobaczy. Wyjęła mi tą piersi, taką brudabeczka fajną włożyłam do tego. Za tak się na mnie... Aż blusterko poleciała. Ja, ale fajnie mówi. Mówię pana, kara radość, z takiego drobiazgu dla mnie, a dla niej, że mam już mnie wyściskała. To było do, do pojemniczka, nie? Ja mówię, teraz możemy wychodzić na spacer. Ja wiem, bo już pani wygląda tak prosto, no, na o chodziła, nie? Taka właśnie śmieszcza wtedy do ludzi troszkę? Tak, tak, tak. Już wtedy była różnica. Ona cały czas później nosiła. To była pierwsza moja pani. Ale żeśmy żyły, mówię panu. Naprawdę. On ten moment nawet mam wystawiony. To, to jest Genia, to jest Józka, a tam to już naprawdę, że nie pamiętam, czy składka Moje kuchane. Ja się śmieję, jak się śmieją nieraz, jak z składkami gadam. O, ten ma sucho. O, i ten też ma sucho, no. Ja wiem, co to takie dziwne? O po prostu, jak ludzie umierają, bo odchodzą mi to, ja <grywam> zabieram kwiatuszki na pamiątkę. Ja mówię, na co mi pieniądze? A kwiatka mam pamiątkę. Jak długo jest, tak długo jest. Cuduję, kombinuję. To jest Józia, to jest Genia. No. A ja ostatnio podlałam ją tym. Mlekiem w proszku. A tamtego podlałam anturium mówię, tym. Kawą. Kawą albo herbatą. Tego ostatnio podlałam wodą z cukrem. Ten pan Bogdan to też. Co, jaka opiekunka poszła? Dwa, trzy dni wołają. Już nie pracuje. No poszłam do niego, owszem, coś tam co mu robię, a on mi za ten. I mi ciągnie. No mnie normalnie złapał mnie dusił. A ja tak do niego grzecznie mówię tak. Zostaw mnie, pójść, bo ci przyfam, zole ryło. On śmieje się. Jeszcze raz mówię, to ci zęby powybijam. Ja mówię, ręki więcej na mnie nie podniesiesz, bo ja robię ci łaskę że przychodzę tu do ciebie, bo nikt nie chce siedzieć. Ja go wyzwam i on wie, co on mnie będzie poniewierał. Chłop do rany przyłóż. A tamten? aby pan, coś, nawet nie pamiętam już powiem panu. A tu No, choruje, ale widzę, że wypuszcza. On powiedziałam, jak nie tego, to pamiętaj, gdzie wylądujesz. Na śmietniku razem z tym. No, Ale tłumaczyłam mu jakoś, widzę, że wypuszcza. I taką wodą dostaję, mi nie zaszkodziła. To jest cheniu. Widzi pan nawet mi... Pa, piatuszka wypuszcza białego. Skrzydła od wiatr. No, to jest cheniu właśnie. I to, to później tak podobne jest do takiej, jak jest lilijka, nie? On się tak rozwija. Czyli zakwit. Heniu mi zakwit. mi zakwit, tak. 186 w żywej wagi. Przerażona byłam, ja go zobaczyłam, że ja taka sucha, on taki facet, to, no, to sk skóra mi ścierpa po prostu, można powiedzieć. Ja wiem, masz brać tabletki i masz się ruszać, ja mówię, Heniu, bo... Ja mówię, bo inaczej to będę musiała cię zostawić. Ja mówię, no po co ja, co ja z tobą, zobacz, ja, na mnie zobacz na siebie. 60 kg, na przykład, a 180. Ja mówię, przecież ja cię nie każę biegać. Tam jest powrotem mówię, to 50 kroków. Ale jak zaczął stopniowo, stopniowo chodzić, tu na podwórko, tu wychodził, coraz to większe rundki. Ja mówię, byłeś dzisiaj gdzieś? Mówię, byłem. Ja wie, nie kłam, bo buty jak wczoraj zostawiłam, tak stoją. A cię kaptał, że go kontroluje. Ja nie chcę, żebyś mi nogi wyciągnął, z kim ja będę żurzel oglądać. A on się zachpaczy na mnie. A co ty się znasz na żużlu? Ja Pewnie odpowie, pewnie ale fajnie będę miał z kim zużel Jak się cieszył. No. No. Ciepłotko tu Pani ma. Ja zawsze mam ciepło, wszyscy mówią, że jak ja mam ciepło. Krzyjniki powyłączam, ciepło mam. Także zawsze się namarzłam, a teraz mam już ciepło. No i hmm. tak z tym żurzem go zmotywowałam pomału, pomału i w przeciągu chyba półtora roku schód y, 56, 300. Jaka radość, mówię pan. Ja wie teraz mogę z Tobą żurzel oglądać. No. I tak zawsze, wie Pan co długo jak on zmarł, to nieraz jak tego, to się zapędzałam jeszcze tam, mówię, przecież go nie ma. No, odruchowo tak jakoś szłam, jakoś przechodziłam, stawałam, patrzyłam. Brakowało mi, czułam mi się taka niepotrzebna, można powiedzieć. To jest Heniu, to jest Heniu i to jest Heniu. No, teraz to już prawidłowo teraz wie Pan, już prawidłowo kwitnie, tak jak powinno. Nie wiem, wewnętrznie ludzie czują, że odchodzą, czy nie? No, to nie wiem, jak to czuje człowiek. Pewnie coś takiego jest, że się czuje, że się odchodzi. Ale czy to jest zbadane coś, czy to jakieś wewnętrznie coś? Ja tak stoję, tak się przy, przyglądam, tak patrzę. Kto, kiedy sobie umarł, nie wszystkich pamiętam, bo to ja ma, nie mam tych ludzi. Jakbym policzyła, to nawet chyba nie jestem w stanie policzyć. Ja na siebie mówiłam, że ja nie chcę być anioł śmierci, bo mi dajecie wszystkich, co mi szybko umierają. A da się przechytrzyć śmierć albo uciec przed nami? Nie. Nie da rady. Niestety. Przeciągnąć można tam za pomocą jakichś kroplówek, leków czy coś, ale nie oszuka się śmierć. Tydzień wcześniej czy tydzień później i tak przyjdzie. Także nie, śmierdzie się nie boję. Jakoś. Za dużo się napatrzyłam na śmierć. Często na cmentarzu jestem wychowana, to czego ja mam się bać? Na cmentarzu, bo ja mieszkałam na cmentarzu, można powiedzieć. Jeszcze ten stary cmentarz tu był, a my tam przez ten, przez mur mieli domek. Przebierali się w prześcieradło i ludzie me straszyli po no. to. Za naszym parkanem był grobowiec. I kiedyś tak patrzymy, ja mówię, ślady są do grobowca. Zaglądam do tego grobowca. No jak zajrzałam, to i ulazłam. Przychodzę z taką czekoladą jedną, z taką bombonierką. Babcia się na mnie tak patrzy. Skąd ty żeś to wzięła? No z grobowca. Tam jak z grobowca? Ja wiem no z grobowca. Poszłam i jest dużo, to sobie wzięła. może tego biszkopcika panu dać? Małego. A poproszę. O, biszkopcika. No. no ciasteczko. W tym tak ładnie zapakowana. Dobre ciasteczka, nie słodkie. pan? Mm -hmm. Ładne. Elegancko tak nie? No, zawsze coś dostanie. Ja miałam 8 lat, pani kochany. Moja babcia miała ranę na nodze. Do to, co babcia nie mogła chodzić, leżała. Matka poszła do pracy. To miałam 8 lat. A ja byłam gospodynią w domu. Uprać musiałam mu gotować, go babci zrobić, podłogi poszorować, jak było. Ty ja wiecznie od dziecka pracuję. Zaczęła się praca i do dzisiaj jest praca. Już 70 lat. Czy no, <laughs> to... ciężkie życie? Ja wiem, czy ciężkie po prostu. Takie się stworzyło. Takie się stworzyło. A za pan pokażę jaką lubię biblicę. To jest to, co ja kocham. To jest moja muzyka, ostatnio tu koncert był tak. Uwielbiam, ja to mogę czytać, książki przedtem. ja to mogę słuchać cały dzień. Te tańce, te 300 par ostatnio tu pokazywali tańczący. No to jest, nie da się tego, dlatego słuchawki mi wnuczka załatwiła, mówię, bo inaczej się przez słuchawki słuchanie, a inaczej się tak słucha. Mówię, tak sobie mogę telewizor się nie włączyć, tak sobie mogę leżeć godzinami słuchać. I tak leżę, ten, ten, kto leży, a ja sobie tak leżę, tak słucham i taki odlot ma, po prostu gdzieś, jestem w tej chwili nieobecna, po prostu, gdzieś, nic mnie nie interesuje, żadne problemy, tylko gdzieś jestem w innym świecie, bo obrażam sobie, gmach opery na przykład, jak siedzę w tym rzędzie, jak na żywo oglądam, albo walk Księżniczek, bo jeszcze są, nie, to jest to, to, to jest to. To właśnie jest to, widzi Pan, co kocham. No. A to mamy życie. Chce, żebym to już ja już wolę to. A tu co Pan ma? Bardzo żeby chciał, żeby była chodząca, że można by na spacerek wyjść, tak, leżących, to nie bardzo kto chce się opiekować. A no, Żaden Żadam. Obcy ciało? Nie szkodzi, mnie to nie przeszkadza. Obcy człowiek? Ale jakoś mi to nie przeszkadzało. Ja się szybko z ludźmi zżywałam, więc mi to nie przeszkadzało. Traktowałam jak zawsze jakoś tam. Bo mnie nie przeszkadzało, czy on jest leżący, śmierdzący, że śmierdził. To się go umyło. Jak to pani doktor przyszła i mówi, pani Gieniu, pupę to ma pani jak niemowlątko taką wy wypielęgnowaną. A pani Gienia też była moją podopieczną, ale tu przy torach kolejowych. Też bardzo fajna pani leżąca. Cztery lata chyba byłam u niej. A od pani Genia mam właśnie Storczyka, styr to, ma, to jest moja Genia. Kim pani była dla tych osób? Wszystkim. Między niebem, a ziemią taka byłam, ja po środku. no. Pomagałam ludziom odchodzić, jak tu kiedyś stwierdziłam. No, każdy mówił, jak ja już bym chciała odejść. Ja mówię, czemu, o dziecko, co to za życie, jak sam, a oprócz ciebie nie mam nikogo, co to za życie, żeby człowiek oczy z tego świata miałby spokój. Dużo ludzi po prostu prosiło o śmierć, żeby, żeby po prostu, żeby umrzeć. Uściskać, przytulić, to wszystko, co mogłam zrobić. A muszę zobaczyć, mnie pan, do, do swoich grudników. Czy one nie potrzebują już bić? Mokro ma, bo nie może mieć za dużo wody. O, ma, ja już wiedzę. Czosnek pokroić drobno, zalać wodą, zostawić, przedsedzić, do, trochę rozradzić i stoczyki podlewam. No i widzi pan takie biz, bizerotki, ale o, ludzie kwitną, Tu jeszcze im zrobiłam takie, o, muszę im wodę dalać, żeby, żeby, żeby mi je żeby mi rosły. Muszę swojego tego poddać. Wie pan, ludzie potrzebują czułości troszkę. No. <śmiech> Udzwoni Gieniu. <śmiech> no proszę, jest. No co chciałeś? Żyję. Żyję. <śmiech> Odzwonię później. No, co chciałeś? Nic nie chciałeś? No to narki, Pa. Już kiedyś dwa lata temu mówiłam, słuchaj, Geniu, ja już jestem, wiesz, też trochę zmęczona, poszukaj sobie jakąś inną opiekunkę. Patrzy się na mnie i ryczy. No i co mam zrobić? Zostałam. Obiad mu zaniosłam, galaretę mu otwarłam, dałam mu kapciory i mówię, tu masz nowe kapcie. Podziękował ładnie, buzi mi dał nawet, no, abym była. To był reportaż Michała Szczęcha Między niebem, a ziemią. Dzwonią Państwo pod dwie dwójki, siedem trójek. Ja dzwonię w sprawie reportażu o wspaniałej Pani, która poświęca swój wolny czas ludziom w potrzebie. I mamy taki okres świąteczny. Wszyscy gdzieś pędzimy, wszyscy gdzieś gonimy. Ten świat też nas nie rozpieszcza. A to jest wspaniały przykład. Każdy może gdzieś tam na chwilkę się zatrzymać i coś dobrego zrobić dla drugiego człowieka, nawet drobnego, malutkiego. Byłoby super. Dziękujemy pani Michale za ten telefon. Dziękujemy też Państwu za słuchanie naszej dzisiejszej audycji popołudniowej. Kłaniamy się wszyscy Agnieszka Laskowska, Elżbieta malinowska, Jacek, Haumatus, Dobrego wieczoru. If I did, I would kneel down and ask him Not to intervene when it came to you Well, not to touch a hair in your head leave you as you are If he felt he had to direct you Then direct you into my own Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms And I don't believe in the existence of angels. at you I wonder if that's true but if I did I would summon them together and ask them to watch over you well to each burn a candle for you to make bright and clear your path And to walk like Christ In grace and love And guide you into my arms Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my, arms, oh Lord. Into my I believe in love and I know keep zapraszamy do reklamy Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie i ma przed sobą większe zakupy? No to wtedy idealnie pasują rabaty w Media Expert. No racja, drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, albo... Albo piąty za złotówkę. Dokładnie. A do tego jeszcze ci panowie z Media Expert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą. No i pięknie. Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl